Rozdział czwarty Sztuka powściągliwości Zuza i Nina czuły na sobie czujne spojrzenie sierżanta Garstki, który szedł tuż za nimi. Wyglądał na zafrasowanego i nerwowo pomrukiwał coś pod nosem, jakby obawiał się, że za chwilę zawrócą i pobiegną z powrotem do trupa w sadzie, jak naćpane kozy. Żadna z nich nie miała takiego zamiaru. Pomijając fakt, że Straszewicz był w nastroju nieprzysiadalnym, deszcz zaczynał mrzyć coraz mocniej, a gracje uwielbiały deszcz tylko wtedy, gdy mogły oglądać go z szyb ciepłego, suchego domu. Przyspieszyły kroku. Garstka dogonił je bez trudu. W innych okolicznościach mogłoby je kusić, by bardziej zaangażować się w tę sprawę, ale teraz miały ważniejsze rzeczy na głowie. Raz. Agatę, która wciąż milczała, a dwa, rozważanie jak obecność kolejnego nieboszczyka w pobliżu domu wpłynie na ich plany, a były one ambitne i dalekosiężne. Za niespełna miesiąc do zapadłego mieli zjechać młodzi pisarze na kurs, który we trzy upichciły. Praktyczne wprowadzenie w pisanie o zbrodni. Ogłoszenie krążyło już po sieci, zgłoszenia napływały, a one miały wybrać niewielką grupkę uczestników. Zainteresowanie było spore. Chętnych zwabiały nazwisko Agaty i obietnica unikatowego doświadczenia – rezydencji literackiej w lesie koło Ustki. Od powodzenia tego pierwszego kursu zależało wiele, zwłaszcza przyszłość finansowa Według wyliczeń Agaty, jeśli uda im się rozhulać to przedsięwzięcie, zyska środki na utrzymanie wielkiego domu. Potrzebowały jednak czegoś więcej niż dobrego kursu i pozytywnych opinii. Potrzebowały nienagannej reputacji, a tej nie sprzyjały trupy, które ni stąd, ni pojawiały się w okolicy. Śmierć przemytnika przeszła w mediach bez echa. Szczątki sprzed 40 lat zasłużyły na kilka notek w lokalnej prasie, ale... Było tylko kwestią czasu, zanim jakiś dziennikarz połączy kropki. Mówią, że nie ma złej reklamy, ale Nina miała co do tego poważne wątpliwości. Ile trupów trzeba, by nikt przy zdrowych zmysłach nie zechciał przyjechać do jej domu? Myśli pan, że to śledztwo długo potrwa? Zapytała, a garstka aż się potknął w wysokiej trawie. Tyle, ile musi, nie krócej, nie dłużej, odpowiedział filozoficznie. A dałoby się je, nie wiem, przeprowadzić dyskretnie, tak do końca weekendu? Jest czwartek, prawie osiemnasta, zauważył przytomnie policjant. Czyli nie za bardzo, dopytywała. No nie bardzo, sama sekcja zajmie kilka dni, może tydzień. Jeśli panie albo Gertruda nie zamierzają się przyznać do morderstwa, nie widzę możliwości, by regularne śledztwo zakończyło się do jutra. Szkoda, westchnęła Nina. Nawet bardzo szkoda, dodała Zuza, równie strapiona. Choć nie zdążyły tego omówić, jej tok myślenia zaprowadził ją w podobne rejony. Garstka przyglądał się kobietom, jak wymieniają nerwowe spojrzenia. Mogę zapytać, czemu tak paniom zależy? Rzucił w końcu. Nina sapnęła. To kwestia reputacji. Poniekąd odparła. Nie sądzę, żeby jeszcze jeden nieboszczyk szczególnie zaszkodził pani reputacji. Wymsknęło się garstce, ale Nina machnęła ręką. Nie mojej reputacji, ta już raczej stracona, powiedziała z rezygnacją. Chodzi o reputację naszej szkoły. Może choć media nie podłapią tematu i nasz adres nie trafi do wiadomości publicznej, rozważała na głos. Obawiam się, że to tak nie działa, rzekł garstka. My nie zamierzamy niczego rozgłaszać, ale dziennikarze sami wyniuchają temat. A jeśli będzie problem z identyfikacją nieboszczyka, cóż, możemy nawet potrzebować ich pomocy. Zuza w roztargnieniu pokiwała głową. Wiesz, Nina... To może wbrew pozorom zadziałać na naszą korzyść. Normalny człowiek by się zniechęcił, ale dla kryminalisty to w sumie gratka, jak gra terenowa. I okazja, by trochę podręczyć stróżów prawa. Garstka zatrzymał się gwałtownie. Będą panie łaskawe wytłumaczyć, o czym mowa? Jacy kryminaliści i dlaczego mieliby nas dręczyć? Skąd znowu kryminaliści? Dziewczyny parsknęły śmiechem. – Spokojnie, panie Marku, kryminaliści, czyli autorzy kryminałów, a w tym przypadku aspirujący pisarze. Zaraz po majowych targach książki chcemy ich tu zaprosić i przeszkolić w kwestiach warsztatowo-kryminalistycznych. A sam pan wie, jacy są pisarze. Garstka znacząco uniósł brew. – O tak, miał próbkę. Może niewielką, ale ta trójka dawała mu jako takie pojęcie, czego się spodziewać po tej grupie zawodowej. Jeśli myśli pan, że my jesteśmy intensywne, proszę to sobie pomnożyć, dodała Zuza. My już mamy trochę ogłady, rozumiemy zasady i widzimy granice. Garstka parsknął cicho. Zuza kiwnęła głową i ciągnęła. Być może nie zawsze je respektujemy, ale wiemy, że istnieją. Na rybek musi się tego dopiero nauczyć. Początkujący pisarze są głodni wiedzy i do researchu podchodzą metodycznie. Coś jak metoda Stanisławskiego, ale nie dla aktorów, tylko dla pisarzy. Marek Garstka przymknął powieki. Na samą myśl, że gracje miałyby się cudownie rozmnożyć, zrobiło mu się nieswojo. Agata będzie ich uczyć planować zbrodnie na papierze, a obecność policji w okolicy? Mogą uznać za dar niebios, zauważyła Nina. Niedobrze, mruknął garstka, któremu zdecydowanie nie uśmiechało się bycie darem niebios dla kogokolwiek poza własną żoną. Można powiedzieć, panie Marku, że teraz wy też macie deadline. Dwa tygodnie na rozwiązanie sprawy, potem będziecie się opędzać od hordy zapalonych kryminalistów, dodała Zuza z niewinnym uśmiechem. A ja... — Uprzedzam lojalnie. Jeśli od tego, czy wyciągną z was perły mądrości, zależeć będzie powodzenie kursu, to, cóż, rzucę was na pożarcie literackim piraniom bez wahania, — przyznała Nina bez cienia skruchy. Garstka spojrzał na nią z wyrzutem. — Myślałam, że się lubimy, pani Nino. — O, nawet bardzo! – Jest pan dużo bardziej przyjazny niż Straszewicz, dlatego lojalnie uprzedzam, bo to pan będzie potencjalnie najlepszą ofiarą – odparła Nina z rozbrajającą szczerością. – Straszewicz, a przecież szlak trafi, jeśli ci aspirujący pisarze rzeczywiście zaczną mu się pętać pod nogami – pomyślał Garstka. Deadline w śledztwie był nowością, ale czy Marka dziwiło, że z gracjami nawet najprostsze rzeczy zmieniały się w dziwactwo? Wcale. Zuza dopadła wreszcie drzwi i wpuściła ich do środka. W samą porę, bo deszcz przybierał na sile. Przekraczając próg, Marek dostrzegł kątem oka, że na podjazd wjeżdżają samochody techników i medyka sądowego. W tym deszczu wiele nie znajdą, prawda? Powiedziała Zuza, ściągając kaloszy. Na pewno mniej niż by chcieli. Zgodziła się Nina, a Marek musiał im przyznać rację. Od drzwi uderzyła ulewa. Po niebie przetoczył się grzmot. Lecz w środku wcale nie było spokojniej. Marek ledwie zdjął ubłocone buty i odstawił je na ociekaczkę, gdy usłyszał podniesione głosy. To nie była kłótnia, lecz tyrada. Jeden głos przebijał się wyraźnie. Nabrzmiały z niecierpliwieniem i złością. Pospieszył do kuchni, by uratować dzielnicowego i ratowników przed wściekłą harpią. Gertruda Grabla siedziała na krześle, wymachując rękami i wykrzykując swoje gorzkie żale Nie mam całego dnia, żeby tu siedzieć Powiedziałam wszystko, co wiem, a teraz chcę wrócić do domu Proszę mnie wypuścić, to bezprawne ograniczenie mojej wolności Dzielnicowy Boberek próbował ją uspokoić, ale jego starania były z góry skazane na porażkę Nigdy nie przeszedł kursu negocjacji z terrorystami, a szkolenie z deeskalacji konfliktów nie dało mu narzędzi do radzenia sobie z Gertrudą Grablą. Trzeba mu jednak było przyznać, że próbował. Pani Gertrudo, proszę cię uspokoić, przecież nikt pani nie więzi, słowo daje, gdy tylko skończymy odwiozę panią do domu. Przekonywał ją łagodnym tonem, zarezerwowanym dla dzieci i niebezpiecznych drapieżników. Zwykle ten łagodny ton i przyjazna buźka chłopca z sąsiedztwa zyskiwały mu sympatię starszych pań, ale Gerty była na to całkowicie odporna. Boberek nie czuł zaskoczenia. Nie działało to, gdy był jej uczniem. Czemu miałoby zadziałać teraz? Z tego, co opowiadała mu babcia, Gertruda nie miała miękkiej strony. Ugłaskiwanie jej przypominało ugłaskiwanie nosorożca. Tyle, że nie mógł się poddać. Nie mógł jej odprawić do domu, zanim nie wyjaśni z nią podstawowych kwestii. Gertruda rzuciła mu zniecierpliwione spojrzenie. – Niby jak mnie odwieziesz, chłopcze? – Wsadzisz mnie na ramę swojego górala? – zapytała z irytacją. – Muszę naprawić łańcuch w rowerze i to teraz, zanim się ściemni. – Pani Gertrudo... Ciśnienie znów pani skacze. Jeśli się pani nie uspokoi, zamiast do domu będę musiał panią zabrać na pogotowie. Wtrącił się ratownik, przytrzymując ręka w ciśnieniu mierza, który Gertruda usiłowała ściągnąć, szarpiąc za żeb. Do żadnego szpitala mnie nie zaciągniesz, złodzieju skór! Chwila nieuwagi, już byś mi pawulon podał i sprzedał moje organy. Ryknęła. Odsuń się, albo ugryzę. I to będzie samoobrona. Nina, Zuza i Marek obserwowali awanturę z bezpiecznej odległości. Żadne z nich nie miało szczególnej ochoty pakować się na linię strzał. W Gertrudę wstąpił duch obywatelskiego nieposłuszeństwa, a jej wściekłość rosła z każdą chwilą. – Proszę nie gryźć ratowników, pani Gertrudo – niemal błagał dzielnicowy. – Biegać za nim nie będę, ale póki jest w zasięgu zębów, niech się ma na baczności! – burknęła, patrząc gniewnie na ratownika. Ten nie wyglądał na wystraszonego i znów pompował ręka w ciśnieniu mierza, aż Gertie syknęła, gdy ciasno ścisnął jej ramię. – To jest przemoc wobec osób starszych! – oświadczyła z wyrzutem. Ratownik posłał jej łagodny uśmiech. – Pani Gertrudo... Ja tylko udzielam pani pierwszej pomocy. Ale powinna pani wiedzieć, że agresywne i nieracjonalne zachowania u osób starszych mogą być sygnałem demencji albo Alzheimera. Jeśli się pani nie uspokoi, obserwacja w szpitalu może się okazać konieczna. Gertie zacisnęła usta i przestała szarpać za ręka w ciśnieniomierza. Z jej piersi wyrwał się odgłos, który mógł być szlochem. Marek uznał, że sytuacja przestała eskalować i zdecydował się wkroczyć, aby uratować młodszego kolegę. Wszedł do kuchni, roztaczając aurę autorytetu i kompetencji. Zwykle nieźle radził sobie ze starszymi paniami, ale Gertruda Grabla nie była typową starszą panią. Postanowił zacząć od wyciszenia jej obaw. Pani Gertrudo, osobiście odwiozę panią do domu samochodem, a rower wsadzimy do bagażnika. Jeśli woli pani, mogę też podrzucić go jutro do serwisu, żeby się pani z nim nie szarpała. Pasuje to pani? Zerknęła na niego nieufnie. Pasuje. Możemy jechać od razu? Za minutkę. Najpierw proszę mi dokładnie powiedzieć, jak doszło do odnalezienia ofiary i co pani widziała. Poprosił. Gertie westchnęła zniecierpliwiona. Ale o czym tu gadać? Już młodzikowi wszystko streściłam. Nic nie widziałam, nic nie wiem. To nie moja sprawa, odpowiedziała ostro. No dobrze, więc po kolei poprosił garstka, wyciągając notes i długopis. Przewróciła oczami. Mimo to zaczęła mówić. Jechałam na rowerze, zobaczyłam trupa, spadłam, bo to był jednak szokujący widok. Przyszłam tu żeby pannice wezwały policję, bo nie miałam komórki. Koniec opowieści. Wyrzuciła z siebie. Czy znała pani Denata? Zapytał, ignorując jej irytację. A skąd miałabym go znać? Zresztą nie przyglądałam się, nie podchodziłam bliżej, a okularów nie wzięłam. Skąd pani jechała i dokąd? Z domu, bo skąd. Do Ustki, bo dokąd. Często pani jeździ tą ścieżką? Dopytywał. Logika podpowiadała mu, że asfaltową trasą przez osadę byłoby jej znacznie wygodniej, zwłaszcza po takich ulewach. Gdy mnie sentymenty poniosą, burknęła. Marek uniósł głowę z zainteresowaniem. Ta trasa ma dla pani jakieś szczególne znaczenie? Westchnęła, odganiając ratownika, który próbował przemyć jej otarte czoło wacikiem z wodą utlenioną. Ładnie tu wiosną, tylko tyle. Żadnych szczególnych znaczeń. I mnie pokarało. Jakbym jechała szosą, nie wpadłabym na nieboszczyka i nikt by mi teraz nie zawracał głowy. Widziała pani kogoś jeszcze na tej ścieżce? Może jakiś pojazd? Zapytał Marek niewzruszenie. Nikogo nie widziałam. Kto by się tam pakował po takim deszczu? Marek pokiwał głową i zapisał coś w notesie. Będzie pani musiała zajrzeć na komisariat. — Spiszemy zeznania i podpisze je pani na miejscu. Poinformował ją. — A po co? Przecież nic nie widziała. — Procedury. — Porządek w papierach musi być. Inaczej prokurator wpadnie do nas z płonącym mieczem. — odpowiedział, posyłając jej uspokajający uśmiech. Gertruda pozostała poważna. — Następnym razem odwrócę się na pięcie i nie zadzwonię. Człowiek robi dobry uczynek, a spotykają go Szykany odparła urażonym tonem. Mam nadzieję, że nie będzie okazji, by wcielić takie postanowienie w życie. Odrzekł niezrażony Marek Garstka. Przewróciła oczami. No raczej. Będę się trzymać od tego domu z daleka. Jakieś trupie fluidy się tu unoszą. Spojrzała wymownie na Ninę. Gracje solidarnie milczały. Bo trudno było z tym dyskutować. Średnią nieboszczyków na metr kwadratowy miały zdecydowanie ponad normę. — To jak, panowie? Z panią Gertrudą wszystko w porządku? Mogę ją odwieźć do domu? Zwrócił się garstka do ratowników. Jeden z nich ściągnął z ramienia starszej pani kołnierz ciśnieniomierza. — Może pan ją zabrać? — powiedział tylko. Po chwili zmitygował się i zwrócił bezpośrednio do pacjentki. — Proszę oszczędzać tę nogę i w domu obłożyć biodro zimnym kompresem. – Tyle to i ja wiem, a szkoły medycznej nie kończyłam – rzuciła, zsuwając ręka w koszuli. – I nie myśl, że nie wiem, że przeciągałeś badanie, bo ci boberek kazał. – Chciał mieć pretekst, żeby mnie tu przytrzymać, a ty współpracowałeś, jak konfident – dodała, posyłając dzielnicowemu rozdrażnione spojrzenie. Marek i Gertruda wyszli z domu, a ratownicy ruszyli za nimi. Dzielnicowy boberek klapnął na krzesło i głośno jęknął. – Aż tak źle? – zapytała współczująco Zuza. – Strasznie. Pani Gertruda uczyła mnie w podstawówce chemii i nadal pamięta, że kompletnie nie radziłem sobie z molami. – Wyciągnęła ci to teraz? – zapytała rozbawiona Nina. – A jakże? Dla niej to niezbity dowód, że nie mogę być kompetentny w jakiejkolwiek dziedzinie, a tutaj... Miała rację, przyznał z rezygnacją. Poprosiłem Jurka, żeby ją przytrzymał do przyjazdu sierżanta, bo ze mną nie chciała rozmawiać. Nie przepada za policją, zauważyła Zuza, zerkając na Boberka z zaciekawieniem. Dzielnicowy odchrząknął, zastanawiając się, czy jeśli coś wie ze źródeł prywatnych, nie policyjnych, nadal jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Pan jest z sąsiedztwa, — Wie pan, jaki może być powód? — zapytała Nina z niewinną miną. — Pani Gertruda ma przykre doświadczenia z organami ścigania — odpowiedział wymijająco. — To bardzo stare dzieje, ale jak widać, pamięć ma znakomitą. Nie tylko do chemicznych talentów swoich uczniów. Nina nalała wody do czajnika. Dzielnicowy zasłużył na herbatę albo melisę. Coś na poobijane ego. Boberek wyjrzał przez kuchenne okno. Trupa nie widział, ale dostrzegł kręcących się między drzewami techników. Powoli wszyscy się zwijali, a deszcz padał coraz mocniej. Powinienem tam pójść, powiedział niepewnie. No nie wiem, skoro sierżant Garstka musiał się oddalić, to pewnie teraz tobie przypadło pilnowanie nas, zauważyła Zuza, wskazując na blat. Zamajtała bosymi stopami. – Trzeba was pilnować? – zapytał podejrzliwie. – Takie odniosłyśmy wrażenie – odparła Nina. – Ale chyba nie jesteście podejrzane. – Kto tam wie, co strzeli do głowy sierżantowi sztabowemu? – rzuciła Zuza z rozbrajającym uśmiechem. Boberek potarł na sadenosa. gracje traktował jak sąsiadki. Lubił je. A nawet kilka razy zdarzyło mu się socjalizować z nimi i braćmi Janta. – jeśli znów któraś z nich miałaby być podejrzana o morderstwo, jego życie się skomplikuje. Macie alibi na czas zgonu? – zapytał z nadzieją. Zapewne. Gdy tylko go poznamy – odpowiedziała beztrosko Zuza. Przeklał cicho pod nosem. Dobrze, że mieszkasz blisko – zauważyła Nina wrzucając torebki z herbatą do kubków. Tak? Dlaczego? Bo kiedy morderca wróci na miejsce zbrodni, dotrzesz tu raz, dwa. – Dlaczego miałby wracać? – zapytał wyraźnie zaniepokojony. – A kto go tam wie? Ponoć często wracają – zauważyła Zuza. Dzielnicowy musiał usiąść. Naprawdę przyda mu się ta herbata. Zuza przyglądała mu się z ukosa z miną, która wzbudziła jego niepokój. – Słuchaj, Szymku kochany, a może ty byś chciał gościnnie warsztaty poprowadzić? Jakie znowu warsztaty? zapytał podejrzliwie. Takie małe wprowadzenie w techniki śledcze. Morderstwo dla początkujących. Wiesz, te sprawy. Jako ekspert, dodała Nina z entuzjazmem. Tylko ty i siódemka pisarzy, licząc naszą trójkę, dodała Zuza. Boberek aż zbladł. Nie chcę więcej pisarzy ani warsztatów. Wykrztusił. – Zastanów się nad tym – poprosiła Nina. – Zrobiłbyś nam wielką przysługę. Wystarczyłaby godzinka. – Nina ci pomoże z PowerPointem. Ma czarny pas w robieniu plansz – zachęcała Zuza. Na podwórko wjechał srebrny samochód, a światła płysnęły w oknach. Gracje stanęły na palcach, żeby lepiej widzieć. Ciekawość udzieliła się też dzielnicowemu, który wyjrzał przez okno. – Prokurator – Powiedział cicho, jakby zdradzał tajemnicę. Trudny typ. Radziłbym się trzymać od niego z daleka, bo jest nieprzyjemny. Czyli nie proponować mu warsztatów dla pisarzy? Zapytała Zuza z szelmowskim uśmiechem. Pani Gertruda przynajmniej uprzedza, że zamierza ugryźć. Dunin nie jest tak uprzejmy, odparł Boberek. Nina spojrzała na niego zaskoczona. Był najbardziej pluszowym człowiekiem, jakiego znała I chyba nigdy wcześniej nie słyszała, żeby wyrażał się o kimś mało pochlebnie To on będzie prowadził sprawę naszego nieboszczyka? Zapytała Radziłbym tego nieboszczyka nie zaklepywać Mogą z tego wypłynąć daleko idące wnioski Zauważył dzielnicowy Odnotowane, zapewniła Nina Zerknęła na zegarek Minęła dziewiętnasta gdzie u diabła podziewała się Agata?